Ewangelia Świętego Marka. Rozdział 15. A zaraz rano, naradziwszy się przedniejsi kapłani z starszymi i z nauczonymi w piśmie, i z wszystką radą, związali Jezusa i wiedli go i podali Piłatowi. I pytał go Piłat: Tyżeś jest król żydowski? A on mu odpowiadając rzekł: Ty powiadasz, i skarżyli nań przedniejsi kapłani o wiele rzeczy, ale on nic nie odpowiedział. Tedy go za się pytał Piłat mówiąc, nic nie odpowiadasz? Oto jako wiele rzeczy świadczą przeciwko tobie. Ale Jezus przecie nic nie odpowiedział, tak iż się Piłat dziwował. A na święto zwykł był im wypuszczać więźnia jednego, o którego by prosili. I był jeden, którego zwano Barabasz w więzieniu z tymi, co rozruch czynił, którzy byli w rozruchu mężobójstwo popełnili. Wtedy lud wystąpiwszy i głosem zawoławszy począł prosić, żeby uczynił tak, jako im zawsze czynił. Ale Piłat im odpowiedział mówiąc. Chcecież? Wypuszczę wam króla żydowskiego. Wiedział bowiem, iż go z nienawiści wydali przedniejsi kapłani. Ale przedniejsi kapłani podburzali lud, iżby im raczej Barabasza wypuścił. A odpowiadając Piłat, rzekł im za się, Cóż tedy chcecie, abym uczynił temu, którego nazywacie królem żydowskim? A oni znowu zawołali. Ukrzyżuj go! A Piłat rzekł do nich, i cóż, Wżdy złego uczynił, ale oni tem bardziej wołali, ukrzyżuj go! A tak Piłat, chcąc ludowi Dosyć uczynić, wypuścił im Barabasza, a Jezusa Ubiczowawszy podał im, aby był Ukrzyżowany, lecz żołnierze Wprowadzili go do dworu, to jest Do ratusza. I zwołali wszystkie roty. A oblekłszy go w szarłat I uplutłszy koronę z ciernia Włożyli nań I poczęli go pozdrawiać mówiąc Bądź pozdrowiony królu żydowski. I bili głowę jego trzciną I plwali nań A upadając na kolana kłaniali mu się. A gdy się z niego naśmiali Zewlekli go z szarłatu i oblekli go w szaty jego własne i wiedli go, aby go ukrzyżowali. Tedy przymusili mimo idącego niektórego Szymona Cyrenejczyka, który szedł z pola ojca Aleksandrowego i Rufowego, aby niósł krzyż jego. I przywiedli go na miejsce Golgota, co się wykłada miejsce trupich głów. I dawali mu pić wino z myrą, ale go on nie przyjął. A gdy go ukrzyżowali, rozdzielili szaty jego, miecąc o nie los, co by kto wziąć miał. A była trzecia godzina, gdy go ukrzyżowali. Był też napis winy jego napisany Król Żydowski. Ukrzyżowali też z nim dwóch zbójców. Jednego po prawicy, a drugiego po lewicy jego. I wypełniło się pismo, które mówi, z złoczyńcami jest policzony. A ci, którzy mimo chodzili, bluźnili go, chwiejąc głowami swemi, a mówiąc, Ehej, który rozwalasz kościół, a we trzech dniach budujesz go. Ratuj samego siebie, a stąp z krzyża. Także też i przedniejsi kapłani, naśmiewając się jedni do drugich, z nauczonymi w piśmie, mówili Innych ratował, a samego siebie ratować nie może. Niechże teraz Chrystus, On Król Izraelski, stąpi z krzyża, abyśmy ujrzeli i uwierzyli. Ci też, co z Nim byli ukrzyżowani, urągali Mu. A gdy było o godzinie szóstej, stała się ciemność po wszystkiej ziemi, aż do godziny dziewiątej. A o godzinie dziewiątej zawołał Jezus głosem wielkim, mówiąc Eloi, Eloi, lama sabachtani, co się wykłada, Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. A niektórzy z tych, co tam stali, usłyszawszy mówili, oto Eliasza woła. Zatem bierzawszy jeden, napełnił gąbkę octem, a włożywszy ją na trzcinę, dawał mu pić, mówiąc – Zaniechajcie, patrzmy, jeśli przyjdzie Eliasz zdejmować go. A Jezus, zawoławszy głosem wielkim, oddał ducha. I rozerwała się zasłona kościelna na dwoje od wierzchu aż do dołu. Tedy widząc setnik, który stał przeciwko niemu, iż tak wołając oddał ducha, rzekł, prawdziwie człowiek ten był Synem Bożym. Były też i niewiasty z daleka się przypatrując, między którymi była Maryja Magdalena i Maryja Jakuba Małego i Jozesa Matka i Salome, które gdy jeszcze były w Galilei, chodziły za nim, a posługiwały mu, i wiele innych, które z nimi były, Wstąpiły do Jeruzalemu, A gdy już był wieczór, ponieważ był dzień przygotowania, który jest przed sabatem, przyszedłszy Józef z Arymatyi, poczesny radny, pan, który też sam oczekiwał Królestwa Bożego, śmiele wszedł do Piłata i prosił o ciało Jezusowe. A Piłat się dziwował, by już umarł, a zawoławszy setnika pytał go, dawno li umarł? A dowiedziawszy się od setnika, darował ciało Józefowi. A on, kupiwszy prześcieradło i zdjąwszy go, obwinął w prześcieradło i położył w grobie, który był wykowany z opoki i przywalił kamień do drzwi grobowych. Ale Maryja Magdalena i Maryja Matka Jozesowa patrzały, kędy go położono.